Zginęła 15. Tu program pierwszy polskiego radia. Zapraszamy na aktualność. Jedenki. Anna Kowalczyk i Olaf Warzyński. Jest ruch czworga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Złożyli pismo do prezesa Trybunału. Chcą przystąpić do pracy. Żeby przygotowano nam gabinety do pracy. Od soboty do poniedziałku najniższa cena maksymalna benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6,14. Mechanizm CPN obniżający ceny będzie utrzymywany tak długo jak będzie to konieczne. Prawie milion złotych mógł stracić senior ze Świdnika, no szukała go dziewiętnastolatka. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, domagają się umożliwienia im wykonywania obowiązków. Czwórka sędziów weszła dziś do Trybunału i złożyła podpisane akty ślubowania. Jednak prezes Trybunału Bogdan Święczkowski uważa, że orzekać mogą jedynie ci sędziowie, których zaprosił do siebie prezydent Karol Nawrocki. A my łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry. Dzień dobry. I zadajemy pytanie, co dalej? Sędziowie skierowali do prezesa Trybunału Konstytucyjnego pismo, by umożliwił im wykonywanie obowiązków sędziego Trybunału. Sędzia Krystian Markiewicz powiedział, że zapewniono ich, że jeśli chodzi o wejście do budynku, to jest to jak najbardziej możliwe, ale przecież nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby wykonywali podstawowe funkcje sędziowskie i to właśnie zawarli w piśmie.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 Sędziowie do pisma dołączyli do komentacji, jak mówił Krystian Markiewicz, podpisany akt ślubowania wraz z dowodem, że został złożony wobec pana prezydenta. Dariusz Szostek i Magdalena Będkowska, czyli sędziowie, którzy tydzień temu byli w Pałacu Prezydenckim, otrzymali w budynku osobne pokoje do pracy. Pozostałą czwórkę skierowano do wspólnej sali. Sylwia Białek, dziękujemy bardzo. To będzie największa obniżka cen paliw od początku programu Ceny paliwa Niżej. Od jutra do poniedziałku litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 6 ,14 zł. 14 groszy. Litr 98 ma kosztować nie więcej niż 6 ,73 zł. 73 grosze, a oleju napędowego 7 ,68 zł. 68 groszy. Rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna podkreśla, że paliwa na polskich stacjach są najtańsze w Unii Europejskiej. Wykorzystując promocję na stacjach cen paliw w weekend kierowcy będą mogli zatankować litry benzyny w cenie nawet poniżej 5,80 zł za litr. Rząd zapewnia, że mechanizm obniżający ceny będzie utrzymywany tak długo, jak będzie to konieczne. Znicze, wiązanki kwiatów, modlitwy. W całym kraju uroczystości upamiętniające ofiary tragedii smoleńskiej. Dziś 16. rocznica katastrofy Tupolewa z prezydentem Lechem Kaczyńskim na pokładzie. Tak, wspominali tamte wydarzenia mieszkańcy Rzeszowa. To był pamiętny dzień. Spokojna sobota. Wiem, że to był dzień wolny od pracy. No tragedia, tragedia narodowa. Pamiętam jak mama do mnie zadzwoniła i to był szok. Po prostu szok, że w ogóle coś takiego mogło się zdarzyć. Do końca życia będę pamiętać i dzieciom też opowiadać. W Warszawie na Powązkach Wojskowych uroczystość odbyła się rano. Posłankę Lewicy Izabelę Jarugę Nowacką wspominała jej córka, minister edukacji Barbara Nowacka. Nawet 16 lat nie zapełnia pustki, bo ona, bo ona zawsze jest. Ona jest z nami i, i dzisiaj szczególnie mocno pamiętamy. 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku rozbił się samolot TU-154M, którym polska delegacja leciała na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński i pierwsza dama, ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, dowódca Wojska Polskiego, politycy i duchowni. To są aktualności jedynki. 19-letnia oszustka przyłapana na gorącym uczynku. Wpadła w ręce policjantów, gdy odbierała od seniora z okolic Świdnika prawie milion złotych. Młoda kobieta oszukała 76-latka metodą na inwestycje, mówi Elwira Domaracka z Policji w Świdniku. Kobieta dwukrotnie pojawiała się w umówionych miejscach. Za pierwszym razem odebrała kwotę ponad 300 tysięcy złotych, a kilka dni później 700 tysięcy złotych. Wtedy właśnie została zatrzymana przez kryminalnych, którzy zabezpieczyli przekazane pieniądze. 19 19-latka trafiła na trzy miesiące do no aresztu, może jej grozić do 10 lat więzienia. W aktualnościach jeszcze zapowiedź tenisowych emocji. W Gliwicach mecz Polska-Ukraina stawką awans do finału turnieju Billie Jean King Cup, który odbędzie się we wrześniu w Chinach. Pod nieobecność Ligi, Świ Ligi Świątek liderką reprezentacji Polski jest Magdalinet. W Gliwickiej arenie jest Maria Furdyna, z którą się teraz łączymy. Witaj i powiedz co czeka na kibiców, którzy przyjechali do Gliwic. Dziś dwa spotkania singlowe. Za godzinę Magdalinet zagra z Martą Kostiuk, a następnie Katarzyna Kawa zmierzy się z Eliną Svitoliną. Reprezentacja Ukrainy postawiła na najsilniejszy skład z siódmą rakietą świata na czele. Dlatego przed Polkami niezwykle trudne zadanie. Turniej w Gliwicach zaplanowany jest na dwa dni. Aby zapewnić sobie awans, Polki muszą wygrać trzy z pięciu zaplanowanych spotkań. Przyjechałyśmy tu, by wygrać, tak mówiła na konferencji prasowej Magdalinet, która zawsze oddaje całe serce, jak Walczy dla reprezentacji Polski. Liczymy zatem na dobry występ Polek i na wsparcie polskich kibiców. Z Gliwic Maria Furdyna dziękujemy bardzo i trzymamy mocno kciuki za naszą reprezentację. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Pogoda. W pasie centralnym dużo rozpogodzeń i przejaśnień. Miejscami na południowym wschodzie może padać deszcz i deszcz za śniegiem. Na termometrach od 4 stopni miejscami na Lubelszczyźnie, przez 7 w centrum, do 10 na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. Ciśnienie w Warszawie 1006 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor, pastylek, kolagen CITO firmy Reuter. Kolagen CITO firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Klimat. We wschodniej połowie kraju jakość powietrza jest przeważnie bardzo dobra, w zachodniej dobra. Nieco ponad połowa energii w sieci krajowej pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. W lasach na północy i zachodzie Polski średnie zagrożenie pożarowe.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 Polityczne podsumowanie w każdy piątek o 20.00 w jedynce z udziałem naszych publicystów. Agata Kowalska, Agata Kondzińska, Sylwia Białek, Grzegorz Osiecki, Karol Surówka i Jacek Czarnecki. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Michael Jackson przed momentem na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś audycja folder ulubione z Radia, z Polskiego Radia Katowice. Bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy, ale muszę Państwu powiedzieć, że Marcinak jest w gościach, to nie zamyka drzwi od studia. Naprawdę? No, no to zamknął ja za Ciebie Ty chwilą. zamknęłaś, ale tu jest tak miło i tak dużo się dzieje. A poza tym, słuchaj, zapisała do nas na Facebooku nasza słuchaczka Pani Maria i napisała, Radio Katowice jest przy ulicy Juliusza Ligonia i z boku przy ulicy Lompy mieszkałam 20 lat. Trzy mi hmm. Piesza minuty pieszo odrabia Katowice. pięknym miejscu pani co mieszkała. co pani z tym mieszkaniem zrobiła? <głosy> Folder ulubione. Wiemy, to jest już oczywiste, że Śląsk nie jest tym Śląskiem, z którym kojarzył się kiedyś jako dziecko. Wydawało mi się, że ja tu przyjadę i będą kominy, z których leci czarny dym i w ogóle śnieg jest czarny i trzeba się otrzepywać z tego kurzu, pyłu. To jest nieprawda. Niewiele jest tak zielonych regionów i tak zielonych miast jak na Śląsku. Jest... Także o Katowicach mówi się, że staje się coraz bardziej miastem, festiwali. Działaś ten Manhattan w ogóle, te wieżowce w centrum? Tak, ja tu częściej bywam no, niż ty, ale okay. do rzeczy. Katowice to także miasto festiwali. Miasto festiwali muzycznych, festiwali filmowych, miasto kultury. No i skoro o kulturze mowa i o Katowicach, to mam pytanie do naszego stałego krytyka filmowego, który wpada do nas, do studia, żeby opowiedzieć o premierach nadchodzącego tygodnia. Czy on ma w ogóle jakieś ulubione filmowe miejsca albo ulubiony film o Katowicach. Łukasz Muszyński, naczelny redaktor FilmWebu, jest dzisiaj razem z nami. Oh, wow! Dzień dobry, dzień dobry, <grym> dzień dobry słuchaczki i słuchacze. Aleś wypaliła z pytaniem. No teraz to po prostu... Oczywiście mam czarną dziurę. Powiedziałbym, że Ołowiane Dzieci, bo świetny serial, ale zdaje się, że on wzbudza kontrowersje tak. właśnie z racji tego, ale w czasami sposób też sposób chodzi. Śląsk. Tylko tak, to jest To jest no właśnie. Ale tak naprawdę ja tak o tym Śląsku, o Katowicach wiadomo, ale Łukasz jest dzisiaj w Berlinie, wczoraj jadł w restauracji z dwoma gwiazdkami Michelin. dziś powiedział, że jest zupełnie innym człowiekiem. A co będzie po premierze filmu, która czeka go wieczorem? To ja już sama nie wiem. Łukaszu oddajemy ci głos. Tak, jest, drodzy Państwo, dobre wiatry przywiały mnie do stolicy Niemiec na światową premierę filmu Michael, czyli biografii króla popu Michaela Jacksona. Już za kilka godzin uber arena w centrum miasta no, zamieni się w absolutny kościół fanów i fanek Michaela Jacksona, 2,5 tysiąca osób z całego świata, włącznie z twórcami filmu będzie oglądało go po raz pierwszy na wielkim ekranie. No już teraz po sto olicy Niemiec, wędrują tłumy ludzi przebranych za Michaela Jacksona, wykonując hmm. legendarny moonwalk, dzieje się. Jak to wszystko wygląda? I bardzo mnie ciekawi, bo to kolejny film, kolejna historia o Michaelu Jacksonie i zastanawiam się, co ona jeszcze nowego wniesie, czego nie widzieliśmy, Czy będziemy podziwiać te wyjątkowe kreacje? Nie wiem, jak to zostało zrealizowane, bo historię przecież już znamy. No historię znamy, ale też chodzi o to w jaki sposób ona zostanie zaprezentowana a tutaj trzeba przyznać, że twórcy nie szczędzili środków na realizację filmu wydano ponad 150 milionów dolarów eee, producenci, scenarzysta i reżyser współpracowali bardzo blisko ze spadkobiercami Michaela Jacksona dzięki czemu otrzymali również prawa do wykorzystania jego legendarnych utworów więc w no filmie tak. będzie można usłyszeć m.in. Bill It, Thriller Dirty Diana, eee, film pokaże moment, w którym Michael Jackson Małego chłopca występującego Z boku swojego rodzeństwa w Jackson's Five Staje się mega, mega gwiazdą popu Tworzy zupełnie nowy styl Nagrywa płytę thriller, która sprzedaje się W niebo... niebotycznym nakładzie Jest najbardziej kasową płytą W dziejach Więc będzie to, mam nadzieję Celebracja jego geniuszu Wiesz, tylko zastanawiam się, bo oczywiście można pisać o thrillerze O milionach sprzedanych płyt i o jego legendzie muzycznej Ale dla wielu osób, słusznie czy niesłusznie Michael Jackson, to są kontrowersje Myślisz, że będą poruszone w tym filmie? Z tego co czytałem Na łamach branżowego dziennika Variety Kontrowersji nie będzie Czyli obrazek podobny spadkobiercy Michaela Jacksona w momencie kiedy zobaczyli pierwszą wersję filmu e, zablokowali ją e, domagając się dokrętek, przekrętek z własnej kieszeni wyłożyli 15 milionów dolarów, aby na nowo nakręcić trzeci akt filmu więc no, jak wynika tutaj z informacji w amerykańskich mediach rzeczywiście wszelakie kontrowersje dotyczące no jakiegoś niewłaściwego zachowania Michaela Jacksona nie znajdą się w filmie będzie on pokazany przede wszystkim jako geniusz momentami niezrozumiałego zmiany geniusz, człowiek, który żył w własnym świecie, tworzył wspaniałe rzeczy i czasem były być może przez świat odbierane nie tak jak trzeba. O, Łukasz Muszyński, który jest dzisiaj z nami, ten film zobaczy dziś wieczorem. My na polską premierę musimy poczekać do 24 kwietnia, wtedy Michael pojawi się także na naszych ekranach. A razem z nim ścieżka dźwiękowa z tej płyty jako osobny album. A do rozmowy z Łukaszem i kolejną propozycję filmową Łukasza poznamy już za chwilę w jedynce. Yes. See you move premiera filmu Michael, 24 kwietnia, z nami jest Łukasz Muszyński, bryluje na salonach w Berlinie, czekając na premierę tegoż filmu, no ale też pamięta o innych nowych tytułach, które od dziś na naszych ekranach. Co nam jeszcze polecisz Łukaszu? No, drodzy Państwo, na ekrany wchodzi kin przeznaczony dla nieco starszej widowni, dla widowni, która być może już trochę liznęła w życiu, ma za sobą jakiś związek, albo jest w jakimś związku. Film zatytułowany Drama w rolach głównych, jedne z jaśniejszych hollywoodzkich obecnie gwiazd, czyli Zendaya i Robert Pattinson. W roli pary zakochanych, którzy przygotowują się do ślubu, ceremonia za jest już blisko i w trakcie imprezy bohaterowie razem z dwójką swoich przyjaciół um, zaczynają taką grę, i powiedzieć, co najstraszniejszego w życiu zrobili. Najgorzej. No i wyznanie Zendei, tutaj nie będę spoilerował oczywiście, wyznanie Zendei sprawia, że bohater Roberta Pattinsona zaczyna głęboko zastanawiać się, czy dalej chce wziąć ślub i czy na pewno dobrze zna swoją ukochaną. Punkt wyjścia wydawałoby się jest oczywisty, bo wiele jest takich opowieści filmowych, w których przed ważnym momentem w życiu, przed zaręczynami czy przed sakramentalnym tak, no pojawiają się jakieś wątpliwości związane z działaniami drugiej strony. Jak to zostało rozegrane? To jest forma kameralnego dramatu filmowego? To jest błyskotliwa opowieść z happy endem? No nie będę zdradzał, jak ten film się mhm. kończy Powiedziałbym, że jest to hmm, Czarna komedia? bo elementy humorystyczne są obecne w tym filmie a sam reżyser Christopher Borgli mający na koncie między innymi Chorą na siebie oraz Dream Scenario przyznaje, że to jest jego wariacja na temat gatunku komedii romantycznej ale kiedy dodamy sobie do tego że to jest film studia A24 który raczej nie specjalizuje się w produkcji schematycznych hollywoodzkich produkcji no to możemy się spodziewać że komedia romantyczna no będzie taka, że momentami aż zęby będą boleć o filmie Chora na siebie też mówiono, że jest to w pewnym sensie komedia. Kiedy obejrzałam ten film, to jest jeden z tych tytułów, które... No tkwią we mnie do dziś. Świetny film, jeśli państwo nie widzieli, choć raczej nie na weekendowe lenistwo, ale warto zobaczyć, zanim się zobaczy dramę. Polski akcent w dramie, będę to podkreślać, bo to jest bardzo ważna rzecz. Zosia, Zosia Mackenzie, scenografia, dziewczyna, która um, mieszkała w Warszawie, która tutaj miała babcie. Dziewczyna, która robiła fantastyczną muzykę elektroniczną, a teraz spełnia się w Hollywood. Łukasz, dziękujemy ci bardzo za te relacje. Ja cię proszę, żebyś oprócz restauracji z gwiazdkami, myślałem poszedł klasycznego Kary Wursta, w moim imieniu także. <głos> Albo eee, w Kielaba. Kłaniam się nisko. au Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss. 15.30. Skrót aktualności Anna Kowalczyk. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, którzy złożyli ślubowanie w Sejmie, chcą zacząć orzekać. Złożyliśmy pismo do pana prezesa, które jest jakby odpowiedzią na wczorajszą naszą rozmowę o to, żeby umożliwić nam wykonywanie obowiązków służbowych sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Mówi sędzia Krystian Markiewicz, nowi sędziowie zjawili się dzisiaj w trybunale, ale czworgu, którzy nie złożyli ślubowania w Pałacu Prezydenckim, nie przydzielono gabinetów, zostali skierowani do wspólnej sali. Minuta ciszy dla Jacka Magiery. Wszystkie mecze od do poniedziałku będą się od niej zaczynać. Środowisko piłkarskie uczci w ten sposób pamięć zmarłego dziś drugiego trenera reprezentacji Polski. Decyzję podjął PZPN. Sławo Szuznański-Wiśniewski, doktorem honoris causa Warszawskiej Szkoły Głównej Handlowej odebrał dziś dyplom. Polskiego astronauty. doceniono za szczególne zasługi dla rozwoju nauki i współpracy międzynarodowej. Watykan dementuje doniesienia mediów w sprawie rozmowy nuncjusza apostolskiego z wiceszefem Pentagonu. Nie było żadnych gruźb wobec papieża. Kilka dni temu amerykańskie media ujawniły informację o spotkaniu kardynała Christopha Piera z urzędnikami USA. Według stolicy apostolskiej odbyło się ono w atmosferze szacunku i było rozsądną rozmową. Niespodziewany finał spaceru prezydenta Francji po Rzymie. Włoskie media donoszą, że pomógł starszemu mężczyźnie, który źle się poczuł. Emmanuel Macron natychmiast zareagował, widząc us osuwającego się na ulicy seniora. Poprosił swoich osobistych lekarzy, żeby się nim zajęli. Na szczęście okazało się, że sytuacja nie była groźna. Na pożegnanie prezydent Francji uścisnął mężczyźnie dłoń. Na 16 zapraszam na pełne wydanie aktualności. But I'm kind, I'm short, but I'm hell. shit I'm sick but I'm pretty Audycja folder ulubiony, która dziś jest nadawana prosto ze studia polskiego Radia Katowice. Jesteśmy na Śląsku, jesteśmy w Katowicach. Wczoraj byliśmy w spotku, a ja w tym spotku bywałam dość na często wagarach. jako nastoletnia dziewczyna, tak, zdarzało mi się pojechać na koncert bez wiedzy, rodziców, między innymi Majem? na. Jeden z koncertów zespołu Jam. Z tym, większym, z tym większą przyjemnością i też ogromnym szacunkiem witamy w studiu Radia Katowice, zespół, który jest jednym z najważniejszych ambasadorów. Chyba śmiało mogę powiedzieć, jesteście po prostu wizytówką Śląska. Grupa Jam, Dzień dobry. Dzień dobry. Sebastian Riedel i Janusz Bożucki, bardzo nam miło, panowie. Dzień dobry. Jesteśmy u was tak naprawdę. My do was przyjechaliśmy dzisiaj. No tak, bardzo nam miło. I Proszę trochę bliżej mikrofonu, się Januszu. się pogodę. No tak, to, to rzeczywiście się udało. dziękujemy. No. Ja to Sebastiana mam pytanie. Wróćmy na chwilę do tego 2024 roku. Tego roku, który był dla ciebie ważny i na który czekałeś dwa lata z podjęciem decyzji, czy wstąpić w szeregi zespołu tak bardzo ważnego dla Ciebie, zespołu, którym tak naprawdę jest też od dziecka gdzieś funkcjonowałeś w jego okolicy. Mm, jaki był ten 2024? Co się zmieniło w Twoim życiu, kiedy wstąpiłeś do grupy Jam? Co się zmieniło? No, no życie całe się zmieniło, bo no lepsze. wróciłem z powrotem do rodziny, można tak powiedzieć. No, ja się wychowywałem... Całe, całe dzieciństwo i gdzieś do 15 roku życia brałem czynny udział z grupą Jam. Byłeś na tych słynnych koncertach w Spodku również? No, no oczywiście. Znasz no, zaplecia Spodku bardzo dobrze? Znasz z boku, z góry, z dołu, wszędzie gdzieś tam biegałem zawsze, za, zawsze za, zawsze byłem przy, przy dużych koncertach, przy okolicznościowych i, i, i to było fajne. No. Pamiętam Twojego tatę, kiedy śpiewał w spotku Seno Wiktorii, kiedy właściwie za pomocą dwóch słów, trzech dźwięków powodował, że na całej sali Panowało, zapanowała cisza, że ludzie się uspokajali, niemalże w transie słuchali tego widowiska muzycznego. To dla mnie, jako dla młodej dziewczyny było bardzo ważne. Myślę, że to było też jedno z ważniejszych doświadczeń muzycznych w ogóle w życiu, które miałam. Jak teraz patrzysz na publiczność dżemu, to kogo widzisz? No, no, no, no widzę, widzę ca twarzy. cały czas grono, olbrzymie grono fanów. No to jest to jest yy, fenomenalne, że, że przez tyle lat cały czas yy, są fani i, i tyle ich jest. No. A z czego wynika? Znaczy polega ten fenomen grupy Jem? Zastanawiałeś się kiedyś Januszu nad tym? Wiesz co, ja tak po sobie patrzyłem. Myślę, że tutaj zbitka yy, nieskromnie powiem ale mówię o starych też czasach, przede wszystkim dobrej muzyki, połączonej, połączona z bitka z dobrym tekstem. To, to pasuje do siebie, bardzo to yy, yy, współpracuje i to chyba przemawia do tych ludzi. Myślę, że każdy się tam odnajduje i w tekście, i w dźwiękach, także te odloty, które widzimy na widowni, to chyba są spowodowane tym właśnie, muzyką i tekstem. A Śląsk, ten charakterystyczny. Powiedziałeś, Sebastianie, że nie byłbyś w stanie tworzyć w innym regionie w jednym z wywiadów. Yy, tylko właśnie tutaj. Dlaczego? Bo tu się urodziłem. No, ty tutaj no, ale ludzie, czy... ludzie jeżdżą, Amerykanie migrują, jeżdżą My po całym jeżdżą świecie. Migrują, nagle... Wiadomo, że, że człowiek... No jak... Z miejsca te, też inspirują, wiadomo, ale... Co jest ja takiego się tutaj? tutaj? Czuję, no. Ludzie, miejsca, które znasz. Nie wiem, muzyka tu inaczej brzmi, wiatr tu inaczej wieje, Co wszystko czuje? tu inaczej się dzieje, odbywa. No człowiek się czuje może bezpieczny jednak w, w, U siebie. W, w tym gnieździe, tak? Tak mi się wydaje. Nawet chyba ci, których poznaliśmy podczas ty, tylu lat y, koncertowania podróżnicy i tak zawsze opowiadają o tym, gdzie, skąd pochodzą. Zawsze to jest takie miłe wspomnienie, czyli tego miejsca narodzin, czyli gniazda, tak. A co to znaczy być Ślązakiem dzisiaj? No dla mnie to jest zawsze dzisiaj, aha, dzisiaj. Dzisiaj no to w ogóle człowiek jest dumny z tego, że Śląsk się tak wypromował. Mamy Katowice... W miastem bluesa w światową nawet można powiedzieć. Stolicą. No, wręcz. Można tak nazwać. No tak, tak. Tak. Tutaj wspomniany spodek to jest w ogóle miejsce magiczne, gdzie koncerty bluesowe, każdy, kto, to, kto tam zagra, to już wie, że tam musi wrócić. No jest wczoraj, przechadzając się od kulis w spotku. to była nasza pierwsza okazja, żeby a, zajrzeć na, ten, na te były. koncerty, na, znaczy na, zajrzeć się w tym, w tym budynku od drugiej strony, nie od strony widzów. Zobaczyliśmy na przykład plakat Joe Cocker, 95, 95 Bilet na Joe Cockera w 95, zgadnijcie, było. nie kosztował, 30 zł kosztował bilet, a do pięciu dni tam przed koncertem 36, to już było dużo. 36 było to, zł. Dobry było. koncert? No mega. Słuchajcie, wróciliście z płytą po 15 latach i też wróciliście w takiej formule, tu już Marcin wspominał, że Sebastian podjął decyzję, że dołącza jako wokalista do was. No i oczywiście historia muzyki zna takie przypadki, kiedy istniejący zespół przyjmuje nowego wokalistę, kiedy nie ma już tego pierwszego lidera, chociażby grupa Queen. To z reguły wywołuje duże dyskusje, duże napięcia wśród fanów. Jak było w tym przypadku? Jak zostałeś przyjęty, Sebastianie, albo jak przyjęli, przy, jak przyjęli cię fani i zespół? No fani cię znali, to jest zupełnie inna sytuacja, no nie jesteś to człowiekiem z gruby zainam. Kri przecież, 10, ile? 10 płyt wydaliście z Kri, ile? No, co, co koło tego. No. Tak. no ale ogólnie rzecz biorąc mogę powiedzieć, że, że bardzo pozytywnie, no bardzo pozytywnie, bardzo duży procent był jednak przy, przy, przy nie wiem jak to, przychylne o moje, osobie mm. i, i tej całej sytuacji. Wiadomo, że wszy, wszystkim nie można dogodzić i, i też są tacy, którym się, się to nie podobało, bądź nie podoba, ale... zawsze się komuś coś nie podoba, To no. się zgadza. Zespół przede wszystkim ruszył w innym, może nie w innym, ale w takim zdrowym kierunku, yy, Bastek, jakby tak jak powiedział na początku, wszedł w te buty, jest w rodzinie i my też tak to odbieramy że tak się wypowiem za resztę zespołu. Jest atmosfera naprawdę twórcza, ale i taka prorodzinna, także. Ja sobie nie, nie potrafię sobie wyobrazić, jak wyglądają wasze próby, bo jak w ogóle wyglądają spotkania czy wyjazdy w trasy, mając świadomość, że znacie bastkę od najmłodszych no lat. Tak. Że to jest tak jakby trochę jeździć, z najbliższą rodziną, z człowiekiem, którego widziało się jak biegał w rajtach albo potem chodził w krótkich spodenkach. To jest y, też niesamowita rzecz. Kiedy będzie można was usłyszeć? Ruszycie w trasę koncertową. Jak to będzie wyglądało? Y, to wygląda tak, że jakby nieprzerwanie jesteśmy w trasie koncertowej. Y, gramy, gramy po Polsce. Nie mamy jakby takiej promocyjnej trasy płyty. Pogrywamy te utwory, dodajemy z nowej płyty utwory do sedlisty i w zasadzie trzeba obserwować naszą stronę, gdzie są yy, podawane terminy koncertu. A historię grupy Jam mogą państwo poznać z książki, balada o dziwnym zespole autorstwa Jana yy, Skaradzińskiego. Grube, opasłe to misko. Ula, wyobraź sobie, że tu może być opisany ten koncert, na którym byłaś, bo yy, w tej książce, oprócz oczywiście dyskografii historii zespołu, wymienione są wszystkie koncerty yy, oficjalne, na których grał yy, zespół. Poznamy historię od początku, przez Ryszarda, przez przerwy, problemy, po, po Bastka. To rozumiem. się zgadza, tak, tak. To się zgadza. To się w zasadzie kończy na nowej płycie, ta, ta historia opisana w tej książce. Najświeższa jest. Na Najświeższa. płycie Drodzy panowie, sobie ponieważ tak. ta książka jest gruba, czy my możemy się spotkać, żeby jeszcze po przeanalizować przeczytaniu. E, konkretne fragmenty? was. No to zapraszamy do Warszawy, chociaż u was jest tutaj pięknie. Sebastian Ridel i Janusz Borzucki dziś razem z nami w studiu Radia Katowice, Grupa Dżem. Dziękujemy. I posłuchajmy Dżemu z najnowszej płyty w Radiowej Jedynce już teraz. i na antenie z najnowszej płyty sobie potrzebni. Tu radiowa jedynka z Radia Katowice. My już dziękujemy Państwu, idziemy teraz w miasto. Tak? Ula. No, ale podziękujmy tak pięknie, jak to tylko możliwe, bo rzeczywiście miejsce, w którym dziś jesteśmy, urzeka mm, gościnnością. To prawda. Uśmiechem. Pięknym widokiem z okna, będę to potwierdzać, my też w studiu mamy okna w Warszawie, ale w Katowicach ten... Tam jest, proszę Państwa, przestrzeń. Ula lubi zaglądać w okna ludziom bardzo. No, więc tutaj a to by jest idealnie, szczególnie to wieczorem, pewnie bo to tak na wysokości. Pozdrawiamy Państwa, którzy mieszkają naprzeciwko Radia Katowice. Ula Kaczyńska Marcin Wojciechowski. w Warszawie realizował nas Krzysztof Sagan, a w Katowicach Tomasz Nawała. Dziękujemy Panu bardzo. A audycję wydała Monika gural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 do zobaczenia już wkrótce. Jedynka, To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm -hmm.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 Patryk Bedliński zapraszam. Na A1 problemy pojawiły się między węzłami Stanisławie i Rusocin. Kierowcy jadący do Gdańska mają zablokowany jeden z pasów, bo pojazd osobowy wjechał w bariery energochłonne. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Na obwodnicy Krakowa spory ruch, zwalniamy między Balicami a zjazdem na Zakopiankę praktycznie w obie strony. Korkuje się też S6 między węzłem Gdańsk Południe a bramkami w Rusocinie. Na trasie w kierunku Łodzi drogowe problemy również na S8 między węzłami Zduńska -Wole wschód i Zduńska Wola zachód. 190 km to miejsce zderzenia dwóch pojazdów osobowych. Zablokowany jest jeden z pasów. Na S11 tymczasem w okolicach Poznania problemy napotkają ci, którzy jadą w kierunku Piły. Między Tarnowem Podgórnym a węzłem Poznań na Pachanie ciężarówka przewróciła się. Na zjeździe z S11 to węzeł Poznań na Pachanie i zamknięta jest łącznica zjazdowa z S11. Droga 25, Strzelno-Konin. Tutaj z kolei w okolicach miejscowości Pilich ciężarówka Wjechała do rowu, a policja wprowadziła ruch tylko jednym pasem na zmianę. Państwo również ostrzegają. Dzień dobry, chciałem ostrzec kierowców przed stratą dużo czasu. Droga numer 19 między Niemcami a Lubartowem. Wahadło jest, bo jest remont. Ja jadę w stronę Lublina, to około 40 minut stałem na tym wahadle. Bardzo dziękujemy. Na to wieści z zagranicy, konkretnie z Niemiec. Autostrada 12, Niemczech, kierunek przejście graniczne Święcko. Korek od zjazdu na Frankfurt-Oderwest drogę blokują ciężarówki na lewym pasie mimo zakazu wyprzedzania. Między Brzeskiem a Nowym Sączem droga 75 była zablokowana. Teraz jedziemy jednym pasem na zmianę. To efekt pożaru samochodu dostawczego.